Erik Durschmidt. Schyłek wielkich dynastii Z niemieckiego przełożu Mieczysław Dudkiewicz Czyta Ryszard Rębiszewski Po mnie choćby potop Ludwik XV, król Francji Nawet gdyby w ziemię uderzył meteoryt, unicestwiając ludzkość całą, znalazłby się ktoś chętny do założenia nowej dynastii w bardzo krótkim czasie. Dla Aleksandra i Williama i reszty mojej dynastii. Przedmowa Gdy topór opada O wielkich tego świata eposy heroiczne prawią, Co nastają jak gwiazdy i jak gwiazdy przygasają. Bertolt Brecht, pieśń o kole młyńskim. Co pewien czas pojawiali się na arenie historii silni ludzie, i obierali drogę ku wielkości lub też niesławie. Respektowani i czczeni jak bogowie wnosili swoje cnoty i przywary, miłosierdzie i szlachetny sposób myślenia, ale niejednokrotnie też karygodną niesprawiedliwość. Rycerze okrągłego stołu zapatrzeni w wielkość i sławę. Dając przykład innym, kształtowali ich losy. Wielcy wizjonerzy, patrioci, filozofowie żyją nadal w pieśniach i poezji. Pozostali to już tylko pył historii, który poszedł w zapomnienie. Historia to dzieje poszczególnych ludzi, a każdy człowiek to inna osobowość, inne ambicje i namiętności. Nikt nie umknie przed skutkami wychowania ani przed własnym charakterem. Historia nie opowiada jedynie o ludziach, którzy wyróżnili się wielkością umysłu i szlachetnym sposobem myślenia. Historia to także relacje o ludziach, którzy w ramach bezwzględnej walki o władzę niszczyli, dręczyli i przelewali krew. Despoci, powodowani bezwzględną zachłannością, poszerzali tereny, którymi władali, narzucając pokonanym własnych bogów swój sposób myślenia i swój język. Niektórzy rodzą się wielkimi, inni osiągają wielkość, a niektórym wielkość zostaje ofiarowana. Malwolio, zwieczór Trzech Króli lub Co chcecie, Szekspira, akty drugi, scena piąta. Królowie się rodzą, ale też są tworzeni. Początkowo większość władców mogła oprzeć sprawowaną przez siebie władzę jedynie na autorytecie moralnym oraz umiejętności przekonywania i dawania przykładu innym. Niektórzy działali powściągliwie, ale tym skuteczniej na rzecz społeczności, której rozwój wspierali. Inni gromadzili bogactwa, a zdobyte złoto wykorzystywali, wspinając się na szczyty władzy. Część wyzbywała się dziedzictwa przodków... Inni mordowali własnych braci, aby zawładnąć koroną. Po władze sięgano też poślubiając królewskie córki. Wśród zdobywców zdarzali się wodzowie wykazujący dalekowzroczność, która odróżniała ich od pozostałych. Podczas gdy tamci zadawalali się raz podbitymi terenami, wizjonerzy obmyślali podboje całych krajów, a nawet kontynentów. Sukcesy militarne osiągali głównie dzięki własnemu talentowi, ale przyczyniała się do nich również surowa dyscyplina narzucana żołnierzom. Po osiągnięciu zwycięstwa zadanie sprawowania rządów nie przypadało w udziale wiernym generałom, lecz kompetentnym i zdolnym organizatorom. Władcy tego pokroju starali się zapewniać swojemu narodowi dobrobyt oraz znosić szkodliwe przepisy prawne. Historia zna też jednak władców, których decyzje były krótkowzroczne, oparte na kłamstwach i groźbach. Bez najmniejszych skrupułów i bezlitośnie domagali się od poddanych ponoszenia coraz to nowych ofiar. Lista takich władców, którzy dla słusznej sprawy poświęcali całe rzesze żołnierzy, zdaje się nie mieć końca. Przepełniała ich wiara w siłę woli... W tym przekonaniu utwierdzały ich sukcesy militarne z okresu tworzenia imperium. Prawo zastępowało rozkaz panującego nazywany, aby zatuszować jego despotyzm, wolą narodu. W ten sposób dawał się usprawiedliwić każdy z podbojów pod warunkiem, że dokonywano go w imię patriotyzmu, Boga albo, najlepiej, jakiejś idei. W miarę eskalacji roszczeń monarchów rosło zapotrzebowanie nie tylko na miecze i armaty, w celu utrzymywania kontroli nad masami, ale również na zręcznych ludzi słowa, którzy mogliby zafałszować fakty historyczne. Ówcześni historycy nie przejmowali się zbytnio czymś tak banalnym jak prawda. Służyli jedynie królowi i jego celom. Aż nadszedł dzień, gdy radykalni prorocy, tacy jak Luther, Rousseau i Lenin, zarazili masy ideologią rewolucyjną. To był moment buntu ciemiężonych, którzy zajęli się przebudową państwa i ograniczaniem władzy monarchy. Rola dzisiejszych monarchów konstytucyjnych to kulminacyjny punkt niedorzeczności. Jego królewska wysokość, lub też jak na dworach w Danii, Holandii i w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jej królewska wysokość, Sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i pełni funkcję najwyższego sędziego. Rząd także podlega królowi lub królowej, których zgoda jest niezbędna przy wydawaniu wszelkich rozporządzeń. Każda decyzja zapada bowiem w imieniu króla królowej. Tak wygląda teoria. A praktyka? Monarcha konstytucyjny jest wyposażony w określone instrumenty władzy. Ale w rzeczywistości pozostaje niemal zupełnie bezsilny, ponieważ pełni tylko funkcje reprezentacyjne. Może też doradzać, a także rekomendować podjęcie pewnych kroków. Musi też stosować się do zaleceń, przedkładanych mu przez rząd, prawomocnie wybrany zgodnie z wolą narodu. Jak wyraził to w satyrycznych słowach Samuel Johnson, angielski pisarz, krytyk i dziennikarz, żyjący w latach 1709-1784, — Wyrzucę pana przez okno, po czym zalecę spaść na ziemię. Nie dotyczyło to władców absolutnych. Ich władza była nieograniczona. Wszelkie decyzje podejmowali autokratycznie i przestawali wyłącznie z równymi sobie. Często dochodziło do pewnych uzgodnień w kwestii władzy między monarchami z uwagi na wspólne interesy lub też sytuację konfliktową. Wersal mógł rzeczywiście imponować swoim przepychem, a rezydujący w nim król był słońcem, ośrodkiem wszelkich przejawów życia. U schyłku XVIII wieku tego rodzaju arystokratyczny statek nie mógł nie wywrócić się w burzliwych nurtach szermujących hasłami równości. Główny ciężar przybierającej na sile i rozgoryczeniu krytyki skierował się oczywiście przeciw burbonom, których pozycja wywoływała szczególnie silny gniew rewolucjonistów. Frankowie nadali sobie nową konstytucję, zburzyli dotychczasową gotycką budowlę państwa. Ów straszny przewrót stanowi cios, który wstrząsnął całą Europą, a doniosły przykład dany przez Franków z pewnością znajdzie naśladowców. Pisał w 1791 roku Karl Klauser, niemiecki rewolucjonista. Dwa lata później król Francji został stracony. Niewątpliwie Marat, Danton i Robespierre uważali się za główne ostrze rewolucyjnych włóczni, które wdarły się głęboko w strukturę społeczeństwa, inicjując w niej zasadnicze przemiany. Likwidacja ancien reżimu to z pewnością operacja dobrze obmyślana przez przyszłych rewolucjonistów, a następnie przeprowadzona sprawnie. W Rosji opór ludu skierowany przeciw wszechwładzy cara mógł się wyrażać tylko w formie biernej a tym samym mieć znikomy oddźwięk i wpływ na monarchę, aż nagle doszło do eksplozji. W takiej chwili rozgoryczenia i ślepego gniewu ujawnił się cały utajony dotychczas u bolszewików potencjał zła, przekształcony następnie rozmyśleniem w ideę władzy mas o zasięgu ogólnoświatowym. Cesarstwo austriackie szczyciło się swą przeszłością. Ta monarchia spod godła dwugłowego orła, jakkolwiek tak niesprawna, zacofana i skorumpowana, cieszyła się lojalnością ze strony reprezentantów wszystkich klas. W tej sytuacji siły rewolucyjne mogły zniszczyć cesarskie instytucje, ale nie ducha stworzonego przez Habsburgów. Dzięki zręcznemu sterowaniu nadmiernymi wydatkami na wojsko oraz sprawowaniu patronatu nad kulturą, system monarchii francuskiej stał się synonimem sukcesu. Mniejsze państwa przekonały się niebawem, że ich możliwości nie pozwalają na finansowanie tego rodzaju przedsięwzięć. Wszelkie podwyższanie ich wielkopańskiego stylu wymagało zmiany struktury systemu kierowania państwem lub samych sił zbrojnych. Dobrym przykładem jest tu ekspansjonizm Prus zapanowania Fryderyka Wielkiego. Smak sukcesu przez długi czas kusił wojowniczych władców tego kraju. Liek dwudziesty przyniósł ostatnią próbę agresji w postaci niesłychanego i bezsensownego przejawu barbarzyństwa. Po klęsce odniesionej w I wojnie światowej Niemcy musiały podpisać twarde warunki pokoju. W konsekwencji nastąpił upadek cesarza a po kilkunastu latach władzę przejął historyczny szaleniec. Roztropny cesarz japoński potrafił zorientować się, kiedy jego czas dobiegł końca. Dzięki przeforsowaniu niezbędnych reform, również w skostniałym systemie militarnym, krępującym także jego samego, zalicza się on do nielicznych władców, którzy nie dali głowy pod topór. Trwanie dynastii to, o czym przekonał się osobiście Szach Iranu, relikt przeszłości. Podczas uroczystości jubileuszowych w Persepolis ujawnił się z pełną wyrazistością fakt, że rola przypisana władcy przybrała charakter czysto ceremonialny, a prawdziwymi decydentami stały się osoby wybrane legalnie przez naród. Szach był ostatnim z tych naprawdę autokratycznych władców. Okres jego panowania... Zakończył się przelewem krwi i burzliwymi rozruchami. Wszyscy oni, zarówno ci dobrzy, jak i źli, utworzyli państwa zrywalizujących ze sobą plemion i nazwali je imperiami. Założyli również dynastie, które, jak sądzili, będą trwały wiecznie. Ale był to tylko łańcuch postaci. Od początków zamierzchłej, heroicznej przeszłości, poprzez stulecia lub choćby dziesiątki lat do dnia, kiedy stali się zbiegami. Upadek owych wiecznych i zbożej łaski panujących dynastii dokonał się w błyskawicznym tempie. Albowiem, gdy topór opada, tnie w okamgnieniu. Wstęp Bardziej żywy, gdy martwy We wszystkich krajach śmierć stanowi kres. Kiedy nadchodzi, kurtyna opada. Nie tak, jak tu. Tu kurtyny idą w górę. Tu martwy jest bardziej żywy, gdy jest martwy. Federico Garcia Lorca, 18 sierpnia 1936 roku Rozstrzelany przez pluton egzekucyjny przez wiele stuleci o losach świata decydowała elita ludzi, którzy we właściwym momencie znaleźli się we właściwym miejscu. W konsekwencji stali się bohaterami i wielu z nich wykorzystywało zdobytą dzięki zajmowanej pozycji własnym uzdolnieniom władzę do szczytnych celów. Wielu zjawiło się z mieczem w dłoni, zamieniło go jednak na pług i zajęło się uprawą. Byli sprawiedliwi wobec innych i przynosili zaszczyt koronie. Nawet mało znaczące problemy traktowali z należytą powagą. Mieli oczywiście swoje słabe strony, kierowali się nieraz uprzedzeniami i popełniali błędy. Ich wady i zalety były cechami zwykłego człowieka, ale nie byli to pospolici ludzie. Gdzie się podzieli oni? Mityczni królowie, którym wystarczała obraza, aby nieść wrogom zniszczenie, i którzy słali całe armie poza granicę, aby podbić półświata? Co zostawili nam, potomnym? Pozostałością po trzech tysiącleciach ognia i miecza są zabytkowe ruiny. Ale owych władców, którzy potrafili narzucać swoją wolę zwykłym śmiertelnikom, nie ma już od dawna. Królowie nie umierają w ciszy i spokoju, odchodzą z pompą. Śmierć monarchy to sprawa rangi państwowej z marmurowym sarkofagiem w katedrze i marmurowymi posągami w miejscach publicznych. Zdarza się też jednak, że zwłoki lądują w dole z wapnem, aby wymazać z pamięci ogółu fakt, że ktoś taki w ogóle istniał. Królowie zostawiają po sobie metresy, pałace, długi i liczne potomstwo, które rości sobie prawo do tronu i walczy między sobą za żarcie choćby o fragment państwa. Inni natomiast nie zostawiają nic, co byłoby warte walki, gdyż już na długo przed pożegnaniem ze światem doczesnym zostali zdetronizowani. Część władców nawet skracano o głowę. Ale nieprzemijającym śladem po nich wszystkich są pasjonujące opowieści o pięknych księżniczkach dla najmłodszych i o bohaterskich czynach dla starszych. Jest to wspaniały materiał do plotek i spekulacji, do surowych tragedii, takich, jakie pisał Sofokles, a także do dramatów o powikłanych charakterach i losach ludzkich, jakie wyszły spod pióra Szekspira. Ponieważ monarchów nie uznaje się za ludzi pospolitych, dzieje ich życia są tym, co stanowi podstawę marzeń. Niektórzy zostawiają nam po sobie zagadki. Wielki cesarz umierał w samotności. Żadnego wielkiego pogrzebu, żadnych duchownych, żadnych kobiet, które by mi opłakiwały. Również żadnych mężczyzn, żadnych procesji, żadnej ceremonii, żadnych mów ogrzebowych, żadnego okazywania bardziej lub mniej szczerego żalu — prosił. Nad grobem ma stanąć kamień, bez żadnych imion, nic z tych rzeczy, po prostu odchodzę i tyle. Jego grób pozostał bezimienny, wiadomo jednak, gdzie leży pochowany — Napoleon. Wiemy, gdzie leżą pochowani wielcy królowie, ale może najważniejsze przesłanie władcy dla potomnych nie dotyczy sukcesów militarnych ani politycznych, lecz tego, że jego duch nigdy nie umiera. Oto największy pomnik dla legendarnego króla. Oby martwy był bardziej żywy.